Cześć, witajcie w 15 odcinku podcastu Gierkowcy. Ja nazywam się Piotr Zaborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest Hubert Bejda. Cześć. I Dominik Kowalski. Hej, hej. Nie ma z nami Diany. Różne wypadki losowe się zdarzają i Diana podróżuje po Polsce. Po prostu wakacje. Wakacje. Tak, po prostu wakacje. Mamy dla was przede wszystkim najważniejszą informację, czyli zmiana wydawania odcinków naszych. Przechodzimy na cykl dwutygodniowy, ze względu na jakby złożoność pracy. No, mamy swoje życie i e, nie, to poza podcastem i po prostu potrzebujemy trochę więcej luzu. Tak, dalej kochamy gierki, dalej chcemy o nich mówić, dalej chcemy ogrywać starocie, nowości kupować, No, potemści. dokładnie. Mamy nadzieję, że dzięki temu, wiecie, odcinki będą trochę dłuższe, ale zarazem też ciekawsze, więc... Po prostu lepsze, na to liczymy po prostu lepsze. Robimy to też po to, żeby było lepiej. Ostatecznie dzisiaj jest taki odcinek troszkę przejściowy ze względów właśnie takich wakacyjnych, bo, bo urlopy się niektórym skończyły tak jak mi, niektórym się dopiero zaczną i, i tak jesteśmy pomiędzy też przejście i tak dalej, więc no przepraszamy za, za to, że ten odcinek jest taki, a nie inny i będzie później. Bardzo wakacje mieszają jednak, naprawdę mieszają, bo jakieś śluby, ktoś ma czelność tutaj czynić, jakieś problemy, no gdzieś trzeba jeździć daleko, także nawet Hubert tak. gdzieś wyjeżdża, nawet on ucieka. Wszyscy uciekają. No niestety, na, na, na tydzień uciekam, ale w następnym odcinku powinien być. Dobra, słuchajcie, mamy newsiki, a właściwie jeden, jeden newsik ważny. Nie wiem, czy wiecie, już niedługo, a właściwie 9 sierpnia, czyli jak już słuchacie, to już w ogóle wyszła ta dra. Wychodzi No Man's Sky. Tylko z No Man's Sky jest taki problem, że wychodzi na PS4, a my nie gramy na PS4. I wychodzi na PC. I... Z Windowsem. No, no nie, zagramy. nie zagramy. No, nie, my nie zagramy, ale jest jedna rzecz, co to No Man's Sky, bo ja się No Man's Sky interesuję ze względu na to, że ta dra mi się po prostu podoba i wizualnie, i, i, i to, co sobą prezentuje. No i jest mały troszkę fatap no bo takie sklepy jak GameStop zaczęły sprzedawać grę jeszcze przed premierą, przez co redaktorzy różnych serwisów takich jak IGN zaczęli kupować te egzemplarze te, te, te gry, tylko po to, żeby jakby grę zrecenzować, bo nie wiem czy wiecie, No Man's Sky nie został przedpremierowo, nie wiem, na tydzień przed premierą dany recenzentom, tylko oni chcieli do, do ostatniego dnia Czekacie dopiero po premierze dać promki redaktorom, żeby ocenili grę. No i fakt poszedł na tyle dziwny, że dra jeszcze przed premierą miała z góry założony day one patch, bo masa rzeczy po prostu nie działała w tym buildzie, który jest na płycie. I ludzie zaczęli ją oceniać. Wiadomo, masa rzeczy nie działała. I day one patch wychodzi z góry. Jakby twórcy mówili, że to jest nieskończona dra. Jest jeden wielki po prostu rozpizziel chaos i nie wiadomo, co się dzieje, i masa osób po prostu no, nie wie czy teraz, czy to grę kupić, tak? No bo jest totalnie inaczej. No ale tak naprawdę, no, czy teraz tak jak już przy nagraniu rozmawialiśmy, czy jakaś gra teraz jest skończona, Day one? No nie jest No nie, no. nie, ale tym bardziej Zobaczcie, no nie ma. Tak, jest... Zobaczcie, to były gigabajty, po prostu grube, tłuste gigabajty patrzy i dostał wychodzą jeszcze łaty. Yeah tak jak Borderlands na nową generację konsol, no połowę gry trzeba zainstalować w paczach, jak się zainstaluje Tak, tak, tak. Nie, a, tym, a tym bardziej też patrzeć po nowym który jest wielkie, to jest jeszcze, wiecie, losowo tam generowane, cudawianki, po prostu wow. A nie macie wrażenia, że to znowu jest po prostu premiera, która jest lekko przyspieszona, że oni już nie chcieli czekać? skoro nieskończony produkt wypuszczają podejrzewam, że już taki hype wokół tego chociaż z tym hypem to chyba bym tak bardzo nie przesadzał, bo ja na przykład trochę zapomniałem o tej grze już mm, wiesz co Sony pewnie naciskało tą premierę tak. już tyle razy przenosili że musieli to kiedyś wydać no dokładnie, no tak, bo Sony patronuje tak? i to jest jakaś tam Ta, to Sony, ważna Sony marka no więc stoi u siebie podczas E3 2015 no jak ten czas leci w ogóle, wow no, więc... a wy się, wy się jakoś Tutaj jaracie tym tytułem, a czy pomijając to, że to nie, nie jest nasza platforma obecnie? Ja czekam, bo nie wiem, czy wiecie, to jest eksklusiv czasowy na PS4. I Hello Games od początku powiedział, że to jest, na razie nie tworzą, bo nie mają jakby zasobów ludzkich do, do stworzenia Dryna na Xboxa. Ale główny ten cały gości, który wymyślił to wszystko, już nie pamiętam jego imienia i nazwiska, Powiedział, że on bardzo chętnie by przeniósł No Man's na, na inne platformy, nie tylko Windows 10 i. czy tam w ogóle Windows, bo chyba to nie jest na Windowsa 10, tylko 7, 8 i tak dalej. I, i PS4, nie? Ja nadal nie wiem, czym No Man's Sky jest. Będę musiał zobaczyć na YouTube, jak ktoś w to gra, bo po prostu nie wiem, o co w nim chodzi. Czy Ale ci powiem, to będzie, dla bardzo, to będzie bardzo... To jest jak LED Dangerous, no tak naprawdę. LED da Dangerous. Czyli tak naprawdę musisz sam sobie zdecydować, co ty chcesz robić. Chcesz handlować? To bądź handlarzem i handluj. Chcesz zwiedzać i eksplorować świat? eksploruj i, i zwiedzać świat. Chcesz, chcesz mieć wielkie bitwy? Proszę bardzo. No, w takim razie będę musiał zobaczyć, jak to wszystko działa w praktyce, bo no, musi mi to zachęcić. No, ja się nie dziwię, dlatego my mamy też trochę prościej, nie? Bo nie ma tej gry, na no, nic możemy sobie poczekać i jak wyjdzie, to powiemy, czy, czy dobra, czy nie. Czy mój gracz PlayStation sprzedają, czy nie? Tak, dokładnie. Bardzo zachowawcze podejście, bardzo, <głos> bardzo. Znaczy nie wiem, ja, ja trochę rozważałem Elite Dangerous się zainteresować, ale jakoś boję się wchodzić w tą grę. Po prostu boję się, że mi zerze życie. To niestety. jest I Elite czas Dangerous na wszystko jest specyficzny. Inne. A w ogóle lubicie takie kosmiczne symulatory? Bo ja na przykład kiedyś się jarałem bardzo freelancerem, dobrze? Tak? tak też produkcja tak. Microsoftu, jak na ironię. Ja bym chętnie zobaczył remaster tego na nowych konsolach, ale to takie moje marzenie. Bo to była gra skończona, tak? To nie był taki open world do końca. Aha. Y ja nie jestem jakoś super, jakby to powiedzieć, zajarany tematem takim sci-fi simulator, nie? Ale jednak mam ochotę w coś takiego zadrać, bo po prostu nie ma wiele takich gier i czasami warto się oderwać tak jak ja dam dużo w RPG-ów w fantasy, nie? To zmienić po prostu setting, to tak po prostu. Będziemy obserwować temat, w ogóle nie jest, ta premiera mnie zaskakuje, że ona jest zaraz, powiem szczerze. <grym> no bo ja się nie interesowałeś, to ci nagle zaskoczyło, No, nie? tak, tak, tak, zapomniałem trochę o tym, to przyznaję, bez bicia. Dobra. To tyle z newsików. Dominik przygotował dla nas gierki, w sensie właściwie newsy o zgi zgierek, jeżeli dobrze rozumiem. Takich, które wyjdą, tak? Bo one chyba... Trochę wszystkiego po trochu. Trochę wszystkiego po trochu. Wszystkiego po trochu. No to zaczynaj, Dominiku, od pierwszego tytułu. Tak, to jest tytuł, którego dawno już chciałem o nią powiedzieć, który tak naprawdę należy do pewnej niszy. Jest to symulator flipera właściwie i to taką pełną gębą by powiedział. Gra pierwotnie, została wydana w ogóle na, na PC-ty wówczas jeszcze. Chyba też konsole zdaje się na Dreamcast ona w ogóle była, także to jest... Ko konsole sprzed lat, rzecz jasna, bo mówimy o tytule z roku 97. Z tego właśnie roku był pierwozór Time Shocka, właśnie o nim chcę powiedzieć. To jest symulator, taki hardkorowy symulator Flippera. Chciałem to odróżnić M mówiąc flipper, a nie pinball, bo pinballe przy przyjęło się, że to były takie gry uproszczone, tak? a tutaj twórcy postawili sobie bardzo wysoką poprzeczkę i stworzyli no właściwie taki produkt, tak potężny produkt, że nawet powstaje w tej chwili fizyczny odpowiednik tego, tej maszyny, czyli powstaje prawdziwa maszyna, prawdziwy flipper oparty na symulacji, także to jest pewien event Dawno nie śledziłem tego, tego projektu, musiałem na Facebooka tam zajrzeć do niego. Silver Castle Pinball chyba to robi ten projekt. Ale samo to, że coś takiego powstaje jest niesamowite. a Czyli konkretnie nie mylić z Windows swoim pinballem. O nie, nie, nie, nie, nie. Ale widzisz, specjalnie urządzła flipper pinball, tak? Bo mhm. tacy bardziej znawcy tematu, tak? Mówią flipery Zresztą, zresztą nazwa Flippery pochodzi właśnie od tych łapek na dole tak naprawdę. Zresztą ja swego czasu zagrywałem się okropnie w, to, w tego, typu, te, tego typu gry, bo pewną cechą rozpoznawczą w ogóle serii pro Pinball jest to, że raz, że bardzo duży realizm i bardzo mało stołów. To było tak, że nie wiem, czy kiedyś grałeś na przykład Pinball Fantasies, chyba było na Amigę dawno temu, czy Balls of Steel ze słynnym stołem Duke Nukem. Też do tej pory jest genialne to były takie gry, no, gdzie miałeś end stołów, tak? Czyli na przykład, jak ktoś recenzował, to mówił, że o dużo stołów, świetnie. A w Profimbalu to był goł jeden stół, czyli były cztery gry z tego cyklu: był to y, The Web, potem był Timeshock, było Big Race USA i był, teraz y, uciekło mi, uciekł mi ten czwarty tytuł. Taki już mniej realistyczny setting. A teraz absolutnie nie uciekło mi z głowy. No i twórcy stwierdzili, że uruchomią kampanię crowdfundingową i zrobią wersję ultra każdego stołu. W praktyce wzięli się do tego Time czyli drugi produkt, drugą ich grę z roku 1997. Czyli właściwie, Propin Ball Time Shock Ultra to jest remake. Czyli nie jest to remaster, to jest remake, bo oni właściwie od nowa wszystko robią. Od nowa renderują każdą klatkę. No i zajmuje mi to okrutną ilość czasu. Mm -hmm. To jest produkt, który powstał, powstaje w bólach ogromnych, bo został fundowany w 2013 roku we wrześniu, a mamy 2016. Oczywiście Kickstarter. Oczywiście, tak. Nie zebrali jakiejś tam potężnej kwoty, to chyba było 40 tysięcy funtów. Ja pamiętam, że Przerowałem w, w ogóle, nawet do Dawida napisałem, bym tam gdzieś napisał na swoim Twitterze, żeby rozplakować to, bo sobie się tym przeokrutnie, mimo, że tytuł jest, jest niszowy, tak? No nie wiem, pewnie wy nawet nie gracie w tego typu gry, podejrzewam. No, Mogę tak założyć. Nie. Znaczy to trzeba kochać, tak? Ale, ale takie fizyczne maszyny gracie w ogóle? Takie prawdziwe flipery? To chyba nie nasze pokolenie. Oh je. Ta, chyba tak. Ale wiecie, że ciągle produkują, ciągle tak, są tak, drogie. jest tak, najbardziej, tak. ale jakoś Tylko, tak. że to zeszło trochę takie, jest niszowe. Jeszcze jest bardziej niszowe tak, niż tak. kiedyś, tak. Nie widzi się ich teraz na co dzień, tych maszyn Kiedyś, starych. Kiedyś takie flipery to, wiesz, nad, nad morzem mogłeś wszędzie znaleźć. Przynajmniej Bo w każdym tam nie... dużym salonie gier. Tak, a teraz, a teraz już nawet tam są, ale już nie aż nie, nie w takiej ilości od kiedyś ciekawe, jesteście bardzo młodzi, a pamiętacie taki salon gier na placu Konstytucji przy Burger Kingu? Tam kiedyś był w ogóle prawdziwy salon z automatami. Tak był na przykład, był Virtua Fighter 2 na przykład, no to było dawno. No. 15 <głos> lat po, temu, nie? był, lata lecą, ale tam tych maszyn było sporo. Ja pamiętam, że prawie płakałem, jak zamknęli to miejsce. Prawie płakałem, bo to było dla mnie kultowe miejsce, gdzie tam... No dobijałem się do maszyn, bo tam byli tacy bywalcy, którzy nie pozwalali takim łebkom wtedy mm, grać, tak naprawdę było się do, dobić do takiego sprzętu, ale nie o tym chciałem mówić, tak. Generalnie, Propinball w końcu wyszedł, on powstał w wielkich bólach, w ogóle twórcy popełnili wszystkie możliwe grzechy crowdfundingu, czyli kiepską informację, nie dofinansowali się, nie doskalowali, wybrali technologię, no po prostu jak mieli wszystkie błędy jakie mogli popełnić to popełnili, wszystkie no, Nie wydali hajsu na, na alkohol i inne rzeczy. Frywolny panie. <śmiech> Staram się od razu poprawni. Znaczy, dla mnie najbardziej dramatyczne było to, że ja oczywiście zrzucałem się w tym, w tym, we wrześniu 2013 roku. Jeszcze byłem na wyjeździe i pamiętam, że jakoś gdzieś tam na komórce rzucałem tym pieniędzmi w komórkę. Pamiętam wtedy, bo nie było mi, nie było mi przy komputerze. Podierałem się. Co się okazało? Cisza. Jakieś smętne klatki animacji pokazywali, czyli takie szczątkowe informacje, tak? I dopiero w 2015 roku, w styczniu, wydali uwaga i to był taki cios pod brzusze w wersji na iOS-a. A ja nie miałem wtedy iOS-a. Ja tutaj wielki fan w ogóle podjarany nie mogłem w to zagrać. Pamiętam, że pożyczyłem iPada od kolegi tylko po to, żeby zobaczyć to. No, ale w tej chwili już wydali na wszystkie platformy prawie, które obiecywali. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że miało być, uwaga, na Xboxa 360. U. bo był taki próg i tak długo robią tą grę, że generacje się zmieniają także to jest niesamowite jak crowdfunding nie jest sklepem no tak, ale ty wsparłeś jakiś próg który tak. umożliwiał ci tak, wersję Xboxową, oczywiście ciągle jej nie mam, ja do nich napiszę <śmiech> tylko że oni nie z tym grzeszą komunikacją i bardzo mało informacji udzielają no właśnie, może kury. wydadzą na Xboxa One wobec tego, ale boję się zapytać skoro dopiero niedawno wydali wersję na Maca i na PC'ta. Ale no cholera, 2013 rok dajesz im ja, jakiś kredyt zaufania, dajesz im kasę i oni w, za tą kasę mają ci zrobić wersję 360, którą 4 lata, której 4 lata później nadal nie ma. No obawiam się, że tak jest jak mówisz, dokładnie jest tak jak mówisz. Ale dobra, pozytywnych informacji jest to, że gra w końcu wyszła. Jest nawet na Androida. Oczywiście androidowa wersja wyszła pół roku później, bo tak gdzieś pół roku trwało, zanim wydali wersję androidową, bo oczywiście trochę tak Byłem oszczędny nie zapłaciłem za dostęp do bety więc musiałem poczekać na finalny produkt. Oczywiście te bety były nieco wcześniej, ale no nie działały za dobrze tam. No mogłem oglądać sobie, tak, te filmiki, jak ludzie grają, ale to był naprawdę nieukończony produkt i ostatnio jakoś nie przepadam za tymi nieukończonymi produktami. Wolę grać w gry, które są w pewnym stopniu skończone, a chociaż mają wersję 1.0, tak? Żeby to chociaż było takie, no Darkwood jest wyjątkiem, o nim mówiłem, ale on Darkwood niestety ma ten sam problem, co Timeshok, czyli za długo powstaje. Ale sama gra, no gra jest, no, Wywiązali się z obietnicy, tylko zajęło mi to mnóstwo czasu. Co ciekawe, gra wyszła, ale oni dopiero teraz dodają te elementy, które obiecali, czyli ona tak naprawdę nawet w wersji tej 1.0 nie była kompletna, czyli na przykład nie było widoków takich jak obiecywali. Dopiero teraz dostaję maile regularnie, że wyszła wersja tam 1 coś. no i w tej wersji jest dodany widok numer 3, bo tam tak mówiłem na początku, że ta gra jest wydana w jakiejś starej technologii. No i właśnie oni zrobili w ten sposób, że oni każdy widok renderują oddzielnie. So wyobrażacie ile to jest pracy. Jakie to superkomputery na to, jaka farma musi to mielić, bo jakby to nie jest silnik graficzny taki nowożytny, że nie, to wszystko nie jest w 3D, tak? Tylko jest renderowane na stałe, czyli w danym widoku. Więc... Nieźle. No, polecam wam zobaczyć, jak to wygląda. To jest poziom detali wręcz absurdalny. To wygląda jak prawdziwa maszyna. Prawdziwa. Nawet możesz regulować oświetlenie pomieszczenia, w którym grasz, jak na przykład mamy, możesz na przykład taki prawdziwy ekran, ten taki graficzny dopiąć sobie, Przed ludzie co robią, montują tą grę w takim fliperze czyli w takim kabinecie dużym, montują tam ekran 32 cale i to wygląda z boku jak prawdziwa maszyna, to jest taki poziom realizmu, tylko niestety jest to kupione no piekielnym czasem, no, to wiesz, to, to, to, to, to 2,5 roku, no i ta gra ciągle nie wyszła do końca na wszystko co obiecywali, mm -hmm. więc to trochę taka smutna informacja na koniec, ja sobie w nią trochę pograłem, tylko jak, jak ze wszystkimi takimi rzeczami, które wychodzą bardzo długo no, hype mi opadł przeokrutnie i w tej chwili dla mnie jest po prostu świetna gra do nie wracał, ja jej sukcesu nie wróżę no tylko to będzie gra dla maniaków y, symulacji flipperów i taką zostanie nigdy nie zdobędzie szerszej publiczności bo gatunek sam w sobie jest niszowy tak? no dokładnie, to, to, głównie, to głównie przez gatunek, ona nigdy nie, nie, nie wyjdzie jakoś wiesz, bardziej w mainstream nie wejdzie, nie wejdzie, prędzej y, może jak powstanie prawdziwa maszyna, no to będzie towarem kolekcjonerskim, będzie osiągała jakieś obajońskie sumy Jestem tego, jestem tego pewien, tylko to znowu bają sumy jednostkowo. To nie będzie miliony sztuk, to będą ewentualnie setki, jeżeli już. Bo tych maszy się nie produkuje za wiele, bo to jest drogie, tak? to jest 8 tysięcy mhm. złotych za taki flipper, no. plus garaż muszę to kupić do niego, nie? Tak, i do później płacić za prąd i w ogóle. Nie? No tak, tak. ale jak atrakcja na imprezach, wiesz, to jest w ogóle. Ja, ja marzę oczywiście takim garażu, garaż już mam, teraz pozostaje tylko miejsce, już mam. Wiesz mam, podłączenie do prędu mam, to, mam. to, to, to teraz zbierać czasę, nie? Tylko tak, gromadzić środki, to jest jedno z moich marzeń, nie ja to spełnię, to jest kwestia czasu, może będę miał taką brodę jak Matuzalem i będę, będę tą brodą jeździł, <laughs> będę nim pucował to szkło, <laughs> ale będę, no i ale tak dobrze się złożyło, bo zawsze chciało to powiedzieć, no flipper jak każdy widzi, tak, łapki, super realizm, pięknie, że to robią, można powiedzieć, że piękna robota nikomu nie potrzebna, bo pewnie jest fanów parę tysięcy góra, ja jestem wśród nich. Ale co ciekawe, płynne przejście, uwaga. Franko ma wyjść jednak dwa. Okazało się, że twórcy się zaktywizowali w weekend bodajże. Oczywiście dostali e, wszystkie negatywne komentarze, jakie są ma wyobrazić, ludzie zmieszali ich z błotem. No i o Franko możemy wszyscy się powiedzieć, tak? Franko dwa. Tak, tak. jest najbardziej. Powstaje. Wszyscy wiemy, że powstaje. Wy się nie zrzucacie. Nie zrzucaliście Nie, go, nie, nie zrzucam zrzucie. się. Czekam na, na to, aż to wydadzą, bo nie dam im czasu przy tym, co... Miałem już im dać, ale potem, jak zmieniali programistów, to powiedziałem, E, To przez to, jak, jak, jak to wygląda, to oni mogą w ogóle kiedyś nigdy tego nie skończyć. Znaczy ja pomimo, że, że bardzo skończą. Chcą. Ale co sądzicie o tym, że oni w ogóle raptem wyszli spod tego kamienia? Bo oni zaryzykowali dużo, moim zdaniem, wychodząc. Już ludzie o tym zapomnieli, już... Jakby przygasło, tak, a oni raptem, jakby sumienie ich ruszyło, co o tym sądzicie? Jest co mi się wydaje, że oni chcieli dostawali masę komentarzy gdzieś tam na tych nie? Gdzie jest nasz agra? w ogóle bla bla bla i, i tak dalej i w końcu ich chcieli, wiesz, gdzieś poinformować, że tak robimy, teraz ten skład, który jest, to jest już ten ostateczny i wiesz, że nam się uda to w końcu zrobić, tylko że jest no dwóch i pół roku w dewelopmencie i na chwilę obecną oni sami rady mówią, rady że inicjujemy. tak naprawdę niewiele nie, nie mają, tak? Ale zapowiadają, że w 2017 roku chcą to wypuścić, tak? Tak, Czyli ale oni sami, sami z tego co, co czytałem to, to mówią, że to jest masa pracy i no ja, ja rozumiem, że jest to masa pracy, ale żeby teraz nic nie mieć, żeby nie wiem, pokazać już jakiś proof of concept w formie filmiku na YouTube. Co I, I inaczej by to było odczytywanie, a nie taki czysty, czysty test z postem i zdjęciem czterech gości siedzących na czesłach. Właśnie to, to zdjęcie to jest moim zdaniem feder straszny, to jest w Nie wiem, Hubert, widziałeś tą fotę? No, ale od razu ich rozpoznałem, jak, jak <śmiech> mówię, oha Franko wrócił. Ale tak, ale ja tam zamierzam napisać pozytywny komentarz, bo pamiętajmy o tym, że, że wszelkie startery wspieram to, to, bo Tobuna wspieram to, a można, jak potrafisz, raz nie pamiętam, pewnie wspieram to, bo tam głównie ja się zrzucałem, to nie są sklepy, to nie jest nie, żaden nie, nie, nie, sklep. Nie, nie, nie, Kupujesz ideę, kupujesz pasję, kupujesz... Kupujesz kota w worku, nie wiem, tak. nie wiesz co kupujesz. Ja chcę wam I... powiedzieć, wy nawet tak. nie kupujecie niczego. Nie, nie kupujesz, nie kupujesz, płacisz za produkt, bo... Ty dajesz jakby kasę, ty, ty, to jest taki donate, tak? dotacja. Tak, tak, tak. tak, tak. Że zróbcie mi to. Ja oni on że Może, ale nie musimy dać Ci kod, który, który jest w, za to, za ile wpłaciłeś tam kasy, mm -hmm. tak? Pamiętajmy też o tym, że oni zebrali naprawdę bardzo małe pieniądze. To, ja nie chcę skłamać, ale to było rzędu 30 tysięcy złotych. Coś, coś w ten deseń. No. To, to, to są... Na, na, nawet na... no programista kosztuje, tak? Grafik kosztuje, no cudów nie ma, no ludzie muszą żyć za coś, tak? Właśnie mało ludzi sobie zdaje sprawę, że, że znaczy może już lepiej teraz jest, bo świadomość jest większa, że programowanie w ogóle development jest piekielnie drogi. Naprawdę. No dobra, tak, ale że... z drugiej strony ustawiliby inny... Co się nazywa? Progi. Pro... Te, te Całe targety. M, tak, tak, dokładnie. Nie doszacowali. No wiesz, 100 tysięcy by ustawili może by coś z tego było tylko widzisz, ja na Time płaciłem na tego Ultra, nie pamiętam dokładnie, ale na, na złotówki pewnie ze 200 parę złotych, a na Franko nie wiem, 30 czy 20 czy coś takiego, jakaś kwota no, dużo, tańsza, dużo niższa, tak? Znaczy, a co, co odsudzi o tym, że oni w ogóle wyszli pod kamienia? Dobrze, źle? Co, jakie macie zdanie ten temat? Ciężko mi się wypowiedzieć. Bardzo cisza. Ciężko mi się wypowiedzieć pod tym względem, że nie wiem jak na to patrzeć. Z jednej strony jakby szanuję ich za tą decyzję, ja bardzo uważam, że mają odwagę. Mają tak, cywilną odwagę to... wyjść pod kamienia i powiedzieć, słuchajcie, schraniliśmy to, ale chcemy dostarczyć tę grę, no bo, bo, jesteśmy, bo chcemy być chociaż tyle w porządku, tak? Hmm. A z drugiej strony to tak sobie myślę, że to, w jaki sposób to napisali, to nie był najlepszy pomysł, bo przez to właśnie wylała się fala hejtu i no, oni, przez to no. hejtu mogą w ogóle powiedzieć się, się wkurzyć, tak jak to zrobił w pewnym momencie Phil Fish ze swoim fezem, który do, tak ostatecznie skończył, tak, ale, ale jednak się, się wkurzył na, na internet i powiedział, basta, już nie będziemy tego robić i ja oni no, tak to, to, to była gruba drama w ogóle. Usunął tam, tam, tam, fitera, To była tak. gruba drama, ale tutaj, tutaj może być to samo. Mogą tego nie wytrzymać ostatecznie po prostu psychicznie. Nie, nie sam development ich ro rozwali, tak, tylko, tylko właśnie z komentarza w internetach. Tylko widzicie, jedną ja rzecz zauważyłem. Też ten problem z komunikacją mieli, bo oni też za długo siedzieli cicho pod tym kamieniem, co mówiłem wiele razy, ale na Time shoku, tam w komentarzach, to komentarze były tak na pół na pół, tak? Było trochę hejtu, ale też było trochę takiej otuchy, tak? No, bo ludzie chcieli jednak ten swój wymarzony produkt zobaczyć, tak? Franco też bazuje na pewien nostalgii, tak? Tak samo ten Time shock, przecież no 97 rok, to wtedy no ta gra zrywała czapkę, no PC pecety nie dawały rady, ja musiałem grać jakieś, nie wiem, 256 kolorach, że to w ogóle działało, to było takie wymagające. No Kickstarter to jest ogólnie kupowanie nostalgii. Owszem, to jest no, najwięcej nostalgii w tym wszystkim. Dokładnie, no jakby mi Remedy teraz wyszło, powiedział, odcinamy się od Microsoftu i robimy Max Payna 3, ale takiego Max Payna 3, który wygląda jak 1 i 2, no to bym rzucił im 500 zł. Zrobiłbyś to, no. Zrobiłbyś to, hmm. bo, bo pamiętasz, bo no, masz w głowie poprzednią grę, no, nie? Inny styl. Dokładnie. No i wspomnienia. Owszem, owszem. Także na no, starsi gracze na pewno dalej będą w crowdfundingach tam działać i wrzucać kasę jednak. Patrzcie, Watch nie nie? Ale to już kiedyś mówiliśmy o crowdfundingu, jak to działa. To będzie no, to, to, to, to pod się po prostu do naszego poprzedniego odcinka, który, w, o którym po prostu o tym mówiliśmy. Ja będę dalej bronił tego medium, bo Gdybym był twórca, twórcą takim, to bym szanował to, tylko chciałbym, wolałbym być lepszy komunikacyjnie, tak? Tego bym błędu nie popełnił chyba. Starał się, bo to jest najgorsze, co może być. Brak informacji. Ludzie pytają, no wydajcie coś, cokolwiek, pokażcie nam, nie wiem, jaki jest progres, cokolwiek, a tam cisza, nie? To a ja, ja bym przykre. uciekł z pieniędzmi, tam powiem. <laughs> to, to, to nie, to nie to zro, zrobili z tym Tak. Tak. To jest, a to już jest szczyt chamstwa, powiem szczerze. No jest... <gry> kurde, ale je, jeżeli to nie jest w żaden sposób uwarunkowane, oni mi I teraz dają już nie. Jest. jest? Pierwsza rzecz, jak nie, zbi nie, nie zbierą progu, to nie pobieracie czasu czasy stąta. Tak. No to, to, jest jest to, to, to już było, tak? tak ale... A druga rzecz jest taka, że został, przez właśnie różne ty typu machlojki zostały został zmieniony regulamin i kasa jest im wypłacana w transzach, niecałość za jednym razem. O, no, to sprytny mechanizm obronny faktycznie. Mm, mm. Żeby nie, nie uciekli i nie, nie przeplini tego. Ja no. myślę, że oni te, te, te pieniążki właśnie tak potraktowali, że one były, no świetnie się bawili za te pieniądze. A teraz muszą za darmo to robić, no i, ale nie, dobra, jest cywilna odwaga. Uważam, że zrobili dobrze. Chociaż tylko, że niestety w Polsce jest, no malkontentstwo, tak? Ludzie, ludzie ich zjedzą. Dlatego ja tam napiszę jedyny pozytywny komentarz, coś się obawiam. Nie, no tam ale widziałem parę różnych komentarzy, typu, że właśnie No Man's Sky wychodziło też 2,5 roku, czyli tyle samo, ile... No ale porównajmy franko. sobie skalę Tylko, że No Man's Sky jest, a, wielkie i tam pracuje tak. już prawie takie małe studio, tak? Developers, tam 15 osób jest. Więc, wiecie, różnica jednak duża. Dokładnie tak. Także zabawnie się połączyło tutaj, także crowdfunding często wraca, lubię ten temat, jak zauważyliście. I będzie wracał, bo takie mamy czasy. Tak. Słuchajcie, czy macie jakieś gierki Macie jeszcze jakieś coś gierki? Nie, Nic? ja teraz w, na chwilę obecną miałem urlop i odrywałem, mi na 3 trafi wino, bo no, trzeba to skończyć. <grystanie> to tak ja to samo też. Jest, 3, jest, jest trochę jest... posłucha, trzeba to skończyć, a to jest ta, to jest nie, mam dziwne wrażenie, że trafi wino jest większe niż podstawka. <grystanie> nie wiem dlaczego. Nie, nie jest większe, Po prostu są ciężsi przeciwnicy. Trudniej, jest wszystko się zdobywa dłużej mi, mi, mi schodzi przechodzenie tutaj tego dodatku niż, niż podstawki. Znaczy ja strasznie żałuję, że grałem po kawałeczku. Ja grałem góra tam trzy godziny i, i ten. I w zeszłym tygodniu to chyba w ogóle nie grałem w ogóle ani razu. Także fakap growy. No a teraz... Jeszcze wiesz, spotyk, mogę krótko powiedzieć o czymś świeżym, co miałem, to o, tej, o, tej, o tym RPG-u nietypowym, co miałem, tak króciutko. No to dawaj. Bo tu wiele nie mogę powiedzieć. Otóż mieliśmy sesję RPG znajomymi, chciałem zaznaczyć, że nie przepadam z RPG-ami klasycznymi, jednak... mnie. Ale nie, plaszówki... Nigdy, nigdy nie byłem na takiej niesamowicie profesjonalnej sesji, powiem tak. Zawsze amatorskie i tak naprawdę to tak się ujawniło, to stworzył się taki odłam plaszówkowania, bo jednak ja preferuję gry planszowe jednak. Nawet RPG kocham już od gry Runbound a gdyby on powstał w wersji takiej papierowej, to może bym tak tego nie kochał. Ale no jednak ekipa chce grać. Mam fajny, taki znajomych, którymi często dosyć siadamy do tego typu zabawy. No i w ogóle była nietypowa sesja. Sesja była nietypowa o tyle, że głównym, główną mechaniką gry była Jenga w ogóle czy tam dżęga, nie? Jak to się mówi? No, Powiedzmy jęga, gdzie po polsku mówić. Grę znacie na pewno, każdy zna, tak? Słynna gra, nie wiem, nie chcę Rozbalanie mówić... Rozwalanie stawie... wieży, no. Nie chcę mówić wstawianie klocków, bo to takie jest dwuznaczne. Wyciąganie klocków. To też źle brzmi. E, po prostu ustawianie wieży Najpierw z latrów poszczególnych, bleczów, stawianie ich na nowo na wieżę i ten beta, tak by ta cała wieża po prostu się rozpadnie. Idea po prostu szalenie szalenie taka trywialna, ale gra bardzo i taka no, dla każdego, tak? Łatwo ją tak. przewieźć, nie ma dużo elementów, tylko masz ten pojemnik z klockami. Lubicie w ogóle Jęgę, nie lubicie? Hoferty ja, ja uwielbiam ogóle... Jęgę, jest super. już no. brzmi tak, jakby w to nie grał. Wiesz co, grałem w Jenge, ale to było bardzo dawno temu jest U. spoko po prostu. No, Dobre party game, nawet e, kiedy jest zakrapiana impreza, nawet lepiej płynnie to to wszystko się dzieje. I szybciej się <laughs> wieża Ci, którzy są najbardziej pijani, zawsze im najlepiej. Nie, jakoś tego... nie właśnie nie. Na tych imprezach zakrapianych to te wieże osiągają jakieś niesamowite rozmiary. Niesamowite no Właśnie wysokości. mówię, że oni jakoś, jakimś cudem te, to się spijane łatwiej im czetlatki kurcie wychodzą z podwieży, nie? To jest niesamowite. Ale właśnie, o, o co chodzi? Jak to w ogóle możliwe, że mówimy o Jędze i grach RPG, ale właśnie jakiś wariat, ja jeszcze do tego nie dotarłem kto, chyba na którymś z konwentów, bo zapytałem mistrza gry skąd się to wzięło, początkowo myślałem, że to w ogóle jest jego pomysł, ale okazało się, że nie. Jak dojdę do źródeł, ciężko by mi to znaleźć, nie znalazłem, szukałem, nie znalazłem. Chodzi o to, że mechanika jęgi jest użyta do gry RPG w ten sposób, w szalnie prosty sposób, że tworzy się postać, akurat ten system jest tak banalny, że tylko imię i nazwisko ma postać, czyli kreacja postaci jest niezwykle szybka, nie ma żadnych statystyk, nie ma właściwie nic, oprócz imienia i nazwiska, no i poznajesz setting. Akurat setting tej sesji to były lata, no rok 79, czyli taki głęboki perel gdzie się wcielało w taką ekipę śledczą. Mega zabawny, była jazda polonezem, było wieczne palenie w aucie, były, była jazda w polskiej takiej potężnie polskiej pogodzie, czyli strugach deszczu. Ale o co chodzi z tą jego Chodzi o to, że jakby Wszelkie takie skillowe momenty, czyli na przykład jazda jakąś krętą drogą, czy walka z kimś, czy jakieś wchodzenie do piwnicy bez liny, wszystko było określone tym dodatkiem, że trzeba było wyciągnąć ten klocek jęgi i położyć go na górze. I to dodawało tak niesamowicie imersji, aż jestem w ciężkim szoku, że w ogóle można było połączyć to w ten sposób. Oczywiście mechanika taka jest krytykowana, bo jest no, trywialna, ale ja jestem w, naprawdę w ciężkim szoku, jak to dobrze nawet się sprawdziło w walce z bossem, bo okazuje się, że na bosa też jest y, mechanika yangi wykorzystywana. Sytuacja jest bardzo prosta. Jeżeli nie uda ci się wyciągnąć tego klocka i go po i położyć, giniesz. Po prostu <gry> wypadasz z gry. Instant kill. Natychmiast. Permadew. Ale taki w ogóle brutalny i wieża jest stawiana od nowa. No i już nie grasz, tylko się przesłuchujesz. Czyli zobaczcie jaką masz motywację, żeby radzić sobie z tym tematem. Co ciekawe w naszej sesji, o czym no mistrz gry nam powiedział, dawno mu się nie zdarzyło, żeby nikt nie zginął. Udało nam się dobrnąć do bossa i nikt nie odpadł z gry. Mieliśmy po prostu jakieś fenomenalne szczęście, nawet zachowałem zdjęcie tej, wiesz, po tej grze, bo no, walka z bossem, kiedy tutaj y, narracja leci, a ty walczysz z tą, tym ostatnim klockiem, wieża ledwo stoi i to się udaje, no fenomenalne wrażenia. Dodatkowo jeszcze w tej sesji były te karty do gry, czyli jak widzicie same rekwizyty naprawdę nietypowe. A karty też użyte w sposób banalny, czyli na początku gry każdy stał, wylosował trzy karty no i po prostu siła karty decydowała o tym, kto zadaje pierwsze obrażenia. I to wszystko. Mm -hmm. Ako tak się złożyło, że tam mieliśmy dosyć wysokie, bo tam były jakieś dziesiątki, piątki, były też tam, był król, był, był nawet chyba, była jakaś dama, czyli wysokie, powiedzmy, nominały kart, no, wysokie wartości i to decydowało o tym, czy przeciwnik zadaje pierwsze obrażenia, tak, to obrywa pierwszy. No i Pokonaliśmy tego finalnego bossa, daliśmy radę. Niesamowite i powiem wam szczerze, lepiej się bawiłem niż na takiej sesji RPG z jakimś poważnym systemem. Chyba trafiłem w swoją niszę RPGową. Po prostu fenomenalne, no naprawdę możemy kiedyś spróbować. Możemy. Po prostu trafiałeś w jakiś innowacyjny, innowacyjny system RPG, taki, który nie jest... Tak, to, to nie tej jest tej... nowe, wiesz? To jest... Nie chcę skłamać, a to ma już parę lat. To nie jest jakiś Anno Domini 2016, to 14 rok. Nie, nie, nie ja, ja, rok. Ja, ja rozumiem, tak? Tylko to jest jednak innowacyjne, in, inne niż tradycyjne, nie? Całkowicie, całkowicie, ale mit, y, to jest taka trochę, no, casualowiony mm, RPG, tak? Mhm, <grym> <grym> dobra. To tyle z Jerek. Na, na ten odcinek, bo cała reszta no, my z Hubertem ten, ten nieszczęsny wiesiek do, do odrania, do końca. Ale graliście, to i tak nieźle. to się udało. Wakacyjny wiesiek. <laughs> tak patrzę po rozpisce i opowiemy wam najpierw o filmie, na którym byliśmy. Byliśmy na, w ogóle na przedpremierze. W filmie, który teraz w chwili obecnej jest trochę hejtowane. Znaczy, jest taki znowu wielki podział, nie? Że dużo osób mówi, o Jezu, jakie to jest beznadziejne, a inni mówią, e, przecież to jest po spoto. Tak, i... że ten, że wszyscy najeżdżają na DC, tylko dlatego, że to jest DC, a nie dlatego, że ma słabe filmy. Tak, nie, tak, to jest jedna rzecz, albo inni też w ogóle jeszczą na to, że to jest jadą na Warnera za to, że nie pozwolili reżyserowi wykonać tej sw swojej wizji i tak dalej. Więc jest... No może Piotrek przybliżysz, o co tam chodziło? Tak. Przede, Przede wszystkim, wszystkim chodzi to o, o... Bo no, Suicide tytułów. Squad, czyli <laughs> Legion Samobójców. Wolę anglojęzyczny tytuł, przyznaję. No ja a, tam, tak. też wolę anglo anglojęzy anglojęzyczny tytuł. I Suicide Squad jest, jak już też usłyszeliście, filmem na podstawie komiksu DC, o tej samej nazwie. Opowiadającej o więźniach ciężkiego rygoru, takiego najcięższego, który jest znany. Oni są przetrzymywani w specjalnym więzieniu Argusa, takiej wielkiej korporacji. Nagle szefowa tego Argusa sobie wymyśliła, że, ej, słuchajcie, a co, co wy myślicie na ten temat, żebyśmy wzięli tych ludzi, szczepili im, jakby w szyję, ładunki wybuchowe i wysyłali ich na misje samobójcze. Tak, zmusili do działania po naszej stronie. Tak, dokładnie. I wszyscy na, na początku, e, a to są samobójcy, a właściwie, a dobra, czemu nie, jedziemy. Tak. I tak, tak naprawdę tręci się cały film. Na samym początku jest pokazany po prostu origin postaci wszystkich tych tych złych. W miarę taki okrojony, czyli, czyli poznajemy El Diablo, do którego wszyscy oczywiście muszą mówić ese, bo to jest... Ale wiesz co, ta postać w ogóle moim zdaniem, jest najbardziej niesamowita z tej ekipy. W ogóle, zwłaszcza tam w pewnych takich finałowych scenach. Zaraz opowiemy dalej, bo ja mam trochę inne wrażenie. O. Oh. Tak. Jest Australijczyk, czyli kapitan Boomerang, który ciągle pije, bo jest Australijczykiem i musi pić piwo. I wszyscy mówią do niego mate, no bo wiadomo Australijczyk. Jest ładna seksowna laska, czyli Harley Quinn, grana przez Margie Robbie, jeżeli dobrze pamiętam. Mar Mar Mar Margot Robbie. <laughs> Chyba <głos> <głos> musiał się zaś zaśmiać, nie mógł. Tak, musiał. Jest <głos> oczywiście Deadshot, drany przez czarnoskórego Willa Smitha. <głos> A to co jest? A to w ogóle jest ten? Jest inny Will Smith? Bo powiedziałeś że czarnoskóry Will Smith. No nie, nie Bo na pewno jest. <głos> <głos> jest Matt Smith, ale to chyba co innego. <głos> no, jakby nie, nie patrzeć o ja wszystkich, a nie, jeszcze jest Krok, który. Ten gościu też jest niezły w ogóle. Ja który lubiłem, ma bardzo, mało, mało, ma, mało bardzo mało miejsce. powiedział, ale jak już mówił. To... Jest jeszcze Katana, która w ogóle nie, nie wiem po co ją tam wrzucili, ale to jest inna Ochrona. Rzecz. Ochrona. <laughs> jest jeszcze Joker, który też nie wiadomo, po co tam jest. No bo jest Harley. On nie jest w Legionie. A, i no i jest jeszcze główny zły, czyli Enchantress. Ale poczekajcie, poczekajcie, zapomnieliście o ważnej postaci. O Batku. Który ma całe dwie sceny trwające. Dokładnie. Nie wiem. A Mniej nie, że dla mnie druga znajoma postać. Poczeka, że tak naprawdę <grym> ja nikogo tam nie znałem. No więc o tym jest ten film. Bierzemy tych ludzi, w których, które wam wymieniłem i rzucamy ich na misję samobójczą, która okazuje się, że główne uzło, czyli Enchantress, Nagle sobie, wymy, przez to, że jest przechowywana, tak przynajmniej wyczytałem sobie z tego filmu. Ze scenariusza, nie jest to nawet powiedziane wprost, że gdzieś tam nie lubi tego świata, więc ma ochotę go zniszczyć. To jest duży minus, w ogóle słyszeć skład scenariusz, tam, tak, nie mamy żadnych pobudek w ogóle, dlaczego, dlaczego niszczą ten świat i dlaczego chcą go zniszczyć. Dokładnie, Dokładnie. To tam wiesz co, może i... zniszczyć co przeistoczyć, tak, na swoją modłę. Ale to nawet Bardziej. nie masz pojęcia, ja czy ja tak, oni rozumiałem. chcą to przeistoczyć na swoją modłę, czy nie, chcą no, go zniszczyć, z... czy cokolwiek innego. I dlaczego do jest ten nie wysłali Batmana? Tak. No bo Batman łapał tych, naszych bohaterów. Główny zły to jest najgorsza motywacja i są, oczywiście są wielkie pioruny, które mówią tutaj tak. macie iść, tu, w to miejsce, a i tak oczywiście wszyscy idą na otoło. A Wiesz i flash się pojawia. Na jedną scenę. Właśnie co mi strasznie przeszkadza, to jest zagrożenie, zagrożenie jest cały świat i ani nie ma Wonder Woman, ani nie ma Batmana, tylko wysyłają Suicide Squad. No kurde to nie ma sensu, jeżeli chce zbudować uniwersum. No nie ma. To by miało sens, jakby wysłali ich na misję taką poboczną, na taki drugi front, nie? Tak. Oni by byli ważni, ale to nie byłoby, to nie, świat nie byłby wtedy zagrożony, tylko nie wiem, jakieś... Nie wiem, czy by mogło się stać, ale. No, nie wiem, moim zdaniem. Coś by główny to jest ten no... Na pewno nieświat zagrożony świat. Umówmy się, za zawsze w każdym komicie i w każdym filmie z superbohaterami komiksowymi, czy superzłoczyńcami w tym wypadku, główny przeciwnik to jest ważny element, który ciągnie całą fabułę. Tutaj tego zabrakło. Znaczy, to tylko był pretekst chyba, no tutaj nie zabrakło pretekst, wielu żeby w rzeczy. Piotrze, w tym filmie zabrakło do wielu rzeczy. Wielu. Co? Ja się bawiłem dobrze, tak? Więc. Znaczy, bo jest... nie oczekiwałeś pewnie jakiś? Nie, bo ja po prostu lubię bardzo DC. To jest, to jest też. No tak, ale powiedzcie, czy, czy od takiego filmu oczekujesz, że to będzie jakieś w ogóle artydzieło, które ma skłaniać no, do tego? Nie, nie, nie, nie, nie. No, no nie, nie. Nie, no. ale Marvel przyzwyczaił nas do wyższego poziomu filmów superbohaterskich. E, nie, Zary, Marvel Piotr. po prostu stworzył już wielkie uniwersum. I to co DC chce zrobić w tej chwili, to. 10 lat, no, które, które Marvel robiło, to my to chcemy nadrobić w ciągu dwóch i pół, tak się nie da. Nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że kurczę, scenariusz Kapitana Ameryki to jest i scenariusz Suicide Squad, jakby się to porównało, to, jest, to są całkowicie dwa różne światy. Dobra, więc to teraz weź sobie scenariusz pierwszego Ironmana. Ale Ironman był w 2007 roku robiony, to jest... Porównaj sobie... Ten film i ten. Zobaczysz jak bardzo po prostu DC się za późno obudziło, że o, oni już zrobili, teraz trzeba ich udotonić. mamy. To jest problemem? Właśnie Iron Man jest jednym z filmów, który bardzo docenianych przez ludzi. Bo ludzie mówią, że to jest jeden z najlepszych filmów MCU. Ten pierwszy Iron Man. Ja się ogromnie. nie wypowiadam o filmach Marvela, bo ja się prostu... co najwyżej na nich dobrze bawię, co najwyżej. DC ma bardzo... DC Warner Bros. ma duży problem ze scenarzystami z, i, i z doborem ich. To prawda, no są i Z straszne. tym, żeby się nie wtryniać, bo na przykład Marvel też się próbował wtryniać do drugich Avengers i też to nie wyszło praktycznie w ogóle. Może zanim też zaczniemy trochę hejtować Hubert Mocniej, że ten film jest zły Powiedzmy, o, co jest tutaj dobrego Harley Quinn, to jest wszystko Nie, jest jeszcze jedna dobra rzecz Death To jest Walt Shot. Smith grający Shota. Tak, I to są dwa jasne punkty Cała, tego filmu tak, Cały film tak, tak, tak, mógłby się nie nazywać Suicide Squad, tylko się nazywać Harley Quinn versus Deadshot. Po nim przez cały film się tak, Versus y, kilka piorunów Tak, versus kilka piorunów Koniec, to jest cały film znaczy mnie w ogóle te, te pioruny, ten ta super broni, tak? Ha, możemy w ogóle spoilerować, czy nie możemy? Może nie, ale lepiej, lepiej nie spoilerujmy. Może nie wszyscy widzieli jeszcze, tak. Nie, tak, dokładnie, ale jednak sam film pod takim względem jakby tego doboru tych dwóch postaci jest super, bo Harley Quinn jest mocno zarysowana i Margot robi Robbie tutaj świetną robotę. Ja pójdę na ten film drugi raz pewnie za, z bratem, tylko i wyłącznie dla niej. Tylko i wyłącznie dla Margot Robbie. Żeby sobie jeszcze raz na nią popatrzeć. No i Will Smith, który ma... Koń... To jest chyba też jedyna postać, która ma jakikolwiek pokazane pobudki, dla których w ogóle... Mam dużo bardziej rozbudowane backstory od, od innych. Od, od, od innych. I, I to jest... tyle. No jeszcze tam ich mówił, że El Diablo. No El Diablo też ma w miarę rozbudowane backstory, to może dlatego. Hmm. Znaczy mi się nadawało, że on jest jakoś takich, jakichś takich pradawnych jakby tych, ale to jest tylko moja taka nie sprawdziłem tego, nie sprawdziłem jeszcze kim on jest jeszcze nie Tak czy się, no to są takie dwa punkty. jeszcze jednym jednym to jest muzyka tak? Muzyka jest tak. fajna, tak. Jest fajnie wpleciona w w, w akcje, w odpowiednich momentach, więc fajnie... Te fotki go... są nieźle dobrane, no nie? Nie tak jest to, jak pan wie Superman, Boże, tam była taka muzyka. Ja muszę zobaczyć ten film przez was teraz, czy on jest taki swój, jak mówicie. Nie, on jest Jak wersję Extended, czy obejrzysz wersję Extended, no, to są trzy bite godziny, nie wiem, czy... Wayne Dreams. To ja tak hmm. go nazywał. Nie ma, sobie na Netflixie tam patrzyłem, ale oni są do tego. Na Netflixie nie ma, bo to dopiero wyszło na Blu-rayu. To, na blu ray no, ta, na no na blu rayu raczej nie kupię, bazując na waszych rekomendacjach, więc zresztą to byłby pierwszy, był pierwszy film na blu rayu i to byłby chyba duży błąd. <grym> tak, No tak czy się tak. ogólnie, Suicide Squad pod takim, ty, tych dobrych rzeczy to chyba jest tyle. Tak. Ale, Ta, ale tak czekajcie, jak... film jest rozrywkowy, tak? Film jest Daję, nikt bardzo nie rozrywkowy. Z kina. Po znaczy, prostu no tu rozpierducha, wesoło jest, dużo, dużo humoru. No i dlatego właśnie ludzie są zawiedzeni, no bo no nie było to jakoś bardzo ciekawe. Dla to, mnie. Jest po prostu, to jest to po prostu dobry film, tak? Dobra no. rozrywka. Poprawne, to to tak? nie jest dobry film. <śmiech> znaczy, tak, <śmiech> dobra, dobra rozrywka, nie, nie dobry film, to prawda. No i mówię to jako Fan DC, ale to też zaraz do tego dojdziemy o pewnych fotopach, których ja nie, jakby nie rozumiem. ja mogę powiedzieć, co się stało na linii reżyser filmu Warner Bros. Dajesz, bo to jest totalny fuck to, O Boże, ja nie wiem. To, to, to było tak, że jakby David Ayer, no zatrudnili go, chciał sobie zrobić film, który będzie mroczny, bo no, robi film, kurczę, o, o złoczyńcach, o złych, którzy wyszli z więzienia, tak? No jasne, że to nie może być jakiś przerysowany film, ale to miał być po prostu mroczny film. Nagle Warner Bros., Zamówił trailer u jednej z firm, nie wiem już jak ona się nazywała, ale oni zrobili trailer, który... Ten pierwszy, który był śmieszny. Tak, ten śmieszny trailer. I po prostu Warner Bros. to był pierwszy moment, kiedy Warner Bros. obserwował się w gacie, bo mieli całkowicie inny trailer, który ludziom się podoba, mieli całkowicie inny film na który nie wiedzieli, jak ludzie zareagują, bo on był mroczny i ciemny i całkowicie inny trailer trailera, więc zaczęło się kombinatorstwo, zaczęły się dokrętki śmiesznych scen, zaczęło się pokazywanie ludziom dwóch różnych filmów i wyciąganie z tego opinii, tak. pokazywali filmy zmontowany przez Ayera i zmontowany przez tę firmę, która robiła im trailer ten śmieszny. Tak, dokładnie. I potem sklecili z tego takiego potwora Frankensteina, który. Wszedł do kin. Który dostaliśmy, i dokładnie widać, które sceny są zrobione przez Ayera, które są dokręcone. Tak, zaraz, jak zaraz, przez to przez tego, to był że było To był zupełnie trailer, tak? Nie, Nie ten bo to... taki tak rytmicznie zrobiony? Ten Nie, to są te trailery, które zna znasz, one są wszystkie robione, jakby już później przez jedną firmę. Ale sam film od początku miał być mroczny. Miał być, to miał być ciężkie Kino komiksowe, takie ciężkie No taka była wizja Aera. Dokładnie, a później na dla Warner Bros Zobaczył, o kurde, ludziom się podoba To śmieszne, to sprawdźmy Jak, jak ludziom się spodoba to śmieszne I jak się ludziom spodoba takie mroczne Zobaczymy, które sceny Połączymy Olać to w, w jedno reżysera, który, który miał od początku przemyślany film Cały, dokładnie Przez to też się z... Jak się ludzie tylko o tym dowiedzieli, już po premierze filmu Praktycznie, czy tam chwilę przed to poszedł hejt na Warner Bros, że y mm. jak to tak mocno A ja oczywiście to wszystkim zaprze zaprzecza i jest bardzo lojalny wobec Warner Bros. Tak. ja zobaczcie, że to jest w ogóle niesamowite, że w takiej klasy, taka kasowa produkcja, tak? Znaczy no kosztowna, tak? Bo nie okaże się, czy jest kasowa, tak? Czy w ogóle zarobi? Już, już przebiła sierpniowy home office, więc... Fff. A ostatni, widzicie, ostatni no, taki film, który, który, który, który był na pierwszym miejscu, to był Guardians of the Galaxy, więc... To no, ja już no to, to jest... jestem w szoku, trochę, bo to i nie spodziewałem się, że to będzie też takie kasowe, no, ale może ludzie przychodzą z ciekawości. Wie, tak. Nie, wiesz co, kom... każdy teraz film komiksowy się sprzeda, dokładnie. A co, mało, że mało jest, tak? Tego typu rzeczy, czy w ogóle Renesas? jest nie jesteśmy hype na, na fali. Jest no, hype, to jest... na to jest bańka po prostu. Ludzie chodzą na takie filmy, bo Marvel ich przyzwyczaił, że wszystko jest dobre. I no te, teraz się właśnie martwię, że ludzie przestaną na to chodzić ze względu na to, że no, zobaczą, ej, to, to nie jest takie dobre, bo chodzimy na filmy DC i one nie są takie dobre, więc może Marvel też nie będą takie dobre. No, może być różnie. No, ale to jest jeden fat Drugi fuck-up to jest taki mocno scenariuszowy, którego ja nie tłumam. W sensie tam jest... Jeżeli jesteście fanami DC, to przyjrzyjcie się dokładnie, kropka w kropkę, co tam się dzieje w samym filmie. Ja nie będę spoilerował, bo nie chcę nikomu psuć fanów z wyłapywania tych rzeczy, ale obejrzenie całego filmu i później jeszcze tej sceny końcowej, takiej po napisach, robi ci takie jedno What the fuck" ale no prostu... to, to jest interpretacja filmowa, to nie będzie jeden do jeden z komiksem nigdy. No, cicho to nie, mi nie chodzi na to jeden do jeden z komiksem. Jestem to w stanie zrozumieć. Mi chodzi o to, że tam jest dużo nieścisłości w samym filmie. Tam się po prostu nie łączy z sobą. Bo to są dokrętki. To, to jest film Frankenstein, a on Jokera całkowicie praktycznie wycięli. Bo miał być sporo Jokera, tylko po prostu się nie zmieścił. No i super, i przez to Joker jest taki, jaki jest. Czyli jest beznadziejny. Blame Warner Bros. No i tyle. Też nie tu po co wklepali tutaj do tera, który jest dziwny. No i swoje usadnienie tej, no, swojej ukochanej, tak? Harley tak naprawdę. Tak, czy tak mi się jawi? No nie wiem, że no tak, tylko to. Tak, to przedstawili, ale to właśnie został przedstawiony jako taki zakochany w Harley Queen chłopczyk. A, a, a, nie, natówca, a on powinien nie być przedstawiony tak. jako kurna, szalony złoczyńca, który nawet Harley Queen nie wie. No czy... dobra, to jest wizja, tak? Bo tam ilość tam Jokerów, każdy przedstawił się jakoś inaczej, nie? No jak najbardziej, ale jedna też dobra jest zmiana, no bo jak dostaniemy 15 razy tego samego Jokera, to też jest niezbyt dobre. A to jest początek, rozumiem, jakiegoś cyklu, tak? To będą kolejne filmy to tak i to jest, to jest tak tak początek DC Preludium. Extended Universe. No, jak Marvel ma ten swój Cinematic Universe, to oni mają Extended Universe. Tak, dokładnie. Ja mam jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o Suicide Squad. Nie wiem, czy widzieliście filmiki na YouTubie z wersją dubbingowaną. No <laughs> ja nie widziałem. Moje starają się o tym zapomnieć. <laughs> Próbujesz o tym zapomnieć. Ja, jak zobaczyłem Szczyca, który gra... Oj. Tam dubbinguje Jotera i mówi. Jak to było dokładniej? Bardzo, tak, bardzo, ba bardzo. Zrobię ci bardzo, bardzo, bardzo źle i tak, bardzo. I to tak, mówi to bardzo, że to brzmiało w pornosie. No, przepraszam za słowo, ale tak. W czuło to bardzo. bardzo no, nie wiem, czy się wczuł. To jest złe. I nie idźcie na dubbing, proszę was. Nie. Ja unikam tego jak ognia. Wiecie naprawdę. co, C jestem ciekawy, że będą takie kwiatki jak z Batman i Superman i z, z tekstem od mojej starej. <głos> też jestem ciekaw. <głos> Dlatego poczytam, pewnie kupię to na DVD, nie na Blu-ray, ale na DVD, tylko po to, żeby obejrzeć też wersję tą polską. No właśnie, ty przypomniałeś mi, że miałem mocny wziąć jakieś filmy, bo nie ma jednego filmu na <głos> blu No to się o No to się, to się... <głos> Na BD, tak, na BD. Na ci BD domyłem, no. nie, nie, nie mogę, nawet nie mogę tego wymówić. To było bardzo złe, to co widzieliśmy w kinie. Znaczy, bawiliśmy się dobrze, tak? H do Dominika. Ale jest, jesteś pełny sprzeczności. To było bardzo złe, ale bawiliśmy się świetnie. Oczywiście, znaczy, bo film, pan film pan to jest sobie jest zły, taki. ale rozrywka jest wręcz satysfakcjonująca <śmiech> To jest zabawa, no. Dokładnie. Ale czy filmy właśnie nie mają bawić? A fani i tak sobie doczyta komiksy. Dobrze, Dominik, sobie Kapitana Amerykę drugiego. Tak, Winter Soldier. Zimowy żołnierz? Tak. A ja to widziałem, to jest świetne. No właśnie, to jest, nadal to jest rozrywka, ale to jest całkowicie inna, na całk to jest rozrywka według mnie oczywiście, na całkowicie innym poziomie. Po prostu film jest lepszy, no, to dużo mówić. No właśnie o to chodzi. Ja Wiesz, jak, wiesz, jak ja wyczekiwałem na, po, po Zimowym Żołnierzu w kontynuacji? Jest Civil War. No tak, tylko właśnie ja jestem zaskoczony, co tam się stało. Znaczy, tam jest tyle ludzi. Bo to jest Avengers 2,5, bo w wpieprzyli tam wszystkich. No tak. właśnie. A ja liczę na to, że będzie kontynuacja no, tych postaci z I tam części. jest kontynuacja tak. tych postaci. Bo musisz wiedzieć, że oglądając Kapitana Amerykę, ty nie oglądasz samego Kapitana Ameryki, tylko ty oglądasz wszystkich wokół jeden jeden Kapitana film. Ameryki. Ty oglądasz Marvel Cinematic Universe część 30, na przykład, nie? Ale poczekaj, ale poczekaj, poczekaj. Ale przecież pierwsze dwie części były skoncentrowane na nie tylko części bohaterów, właśnie na Kapitanie Ameryce, nie całym... No tak, tylko w drugiej części masz na przykład Czarną Wdowę. I to jest kontynuacja to wątku z Avengers. No właśnie, tak. ja nie widziałem Avengers, więc ja, ja jestem taki, wiesz, trochę nie, niedoinformowany. No tak widzisz. mogę delikatnie powiedzieć. Czyli zła kolejność, tak? Zła kolejność oglądania. Tak, tak. Wow ta chemia bohaterów jest z filmu na film rozwijana i ci bohaterowie, no, łączą się ze sobą i, i rozmawiają i to no jest wskazywane z filmu na film. wątków z poprzednich filmów, więc Tak, dokładnie. Nie da się, no to jest budowanie uniwersum, które Marvel, Marvel po prostu umie dobrze robić. Ty tak. oglądasz film o Kapitanie Ameryce, ale to jest nadal film Marvel Cinematic Universe. Tak. Dobra. To był zły film. Bardzo zły film ten Suicide skład pod względem scenariuszowym i tak dalej, ale są rzeczy, które widzieliśmy dobre. Jest to rzecz, która pojawiła się na Netflixie i jak się to pojawiło na Netflixie, to, to, to jakby, nie wiem, pękła taśba i nagle wszyscy, wow, ale to jest zajebiste, ja bym żadnego serialu nigdy w życiu nie widzieli. No ja oglądałem na premierę i was wszystkich chyba zachęciłem. Tak, to, co, to, o czym mówimy, to, to są dziwniejsze rzeczy, czyli Stranger Things. Boże, nie tłumacz tego bo Dziwniejsze rzeczy nawet spoko brzmi. Lep lepiej niż legend samobójców. <grych> bo, to, bo to przynajmniej ma sens te dziwniejsze rzeczy. Wiesz, że... ale z drugiej strony ja kapuję, dlaczego oni to musieli przetłumaczyć. No, wyobraź sobie, że ludzie w Polsce mają ci powiedzieć Suicide Squad. Połowę ludzi tego nie wymówi nawet. Ja wiem, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, ale wróćmy do, do serialu. Hubert, bo to ty nas tutaj jakby wciągnąłeś w to, to w ogóle obejrzeli i może opowiesz nam, o czym jest ten serial i, i tak dalej. Bo Hubert jest naszym takim serialowym guru. Tak, dokładnie. <głos> Ekspertem. Tak, ja, ja to pochłaniam w ilościach hurtowych. <głos> Ogólnie. Do tej pory mnie to zadziwia. Cały czas, niezmiennie. <głos> Stranger Things opowiada o grupce czterech chłopców w wieku 10 lat. No około. Którzy wychowują się w latach 80., -tych. to jest właśnie taki hołd złożony Latam 80., -tym, tym wszystkim fliperom, właśnie tym. Takie cudowne lata troszkę, no? Tak, tak. tak. To jest. Ukochany mój serial. To jest. Serial bazujący na nostalgii, ogólnie. Oczywiście ja, jako młody widz, nie odczuwam tej nostalgii, ale dla mnie też się coś znajdzie, bo każdy w tym serialu znajdzie coś dla siebie. No, nie wiesz, nie wiesz co znalazłeś dla siebie? Zawrakło mi słów. Fabuła przedstawia się tak, że jest... Jest czterech chłopców. Jest tak? czterech chłopców, którzy... Której mieszkają w RPG, która Aha. ostatecznie gdzieś się kończy wcześniej. No tak, tak. Jeden wraca i zostaje porwany przez Po prostu Nie wiadomo, co się z nim stało, nie? Dokładnie. Przez jakiś dziwny zbieg okoliczności. Oczywiście całe miasteczko jest położone koło centrum badawczego, w którym dzieją się dziwne, niezidentyfikowane rzeczy. I... No, trzeba odnaleźć tego chłopca. Właśnie świetne w tym jest to, że to wszystko jest tak dawkowane bardzo po troszku, ale tak akurat bo powiedział. Tak, to jest tak jak w obcym. Tak, tak takimi tak. małymi kroczkami ciągle to nie jest wyjaśnione, kim jest ten, ta, ta dziwna postać, tam przemyka i tak cały czas chcesz dowiedzieć się, kto to jest. Co to w ogóle jest, tak? Cały czas. No, jest tam masę też różnych innych wątków w trakcie, które się pojawiają, bo jest pokazane jakby szaleństwo już, już matki chłopca, która. Jest tak bardzo chcę go odnaleźć, że, że ludzie myślą, że zbzikowała, mhm. więc Tam, bo... no, dzieją się w jej domu dziwne, niewierciane rzeczy i, i nikt w niej nie wierzy. Dokładnie. To całe napięcie zbudowane od pierwszego odcinka, z każdym coraz bardziej, coraz bardziej i jest po prostu kulminacja na koniec, która troszkę... Te... Znaczy dla mnie była taka znaczy może nie zawód, to nie był zawód, ale no tak jakby... Można by było to zrobić lepiej. To tak, było, no tak, można było bardziej spektakularnie to przedstawić, bym powiedział. A właśnie według mnie można było to zrobić mniej dosadnie. Albo, a stancie, bardziej, tak, albo bardziej tajemniczo, tak? Żeby tak nie bardziej zostawić tajemniczo. Pewną... Żeby to nie było zamknięte zakończenie. Żeby coś jednak tam, tam zostało. Jedno. No tak, tak. Tak, są wyłożone od tak. Tak naprawdę. Nie, no no nie to, możemy to, to... powiedzieć, co się dzieje, ale tak możemy trochę... Słowa wolałbym nie mówić, bo to, to jest na tyle fajny serial, że warto samemu to po prostu odkrywać. Dokładnie. Piękne jest to, że jest dostępny na tym polskim Netflixie po prostu. Jest, nie dostępny, czemu, szukać jest lektor, miejscach. tak, jest lektor, są napisy, całe 8 odcinków, wszystko jest dostępne. Dokładnie. kogo też jakiego tu jest roku, nie z tego roku, w sensie. On wyszedł dwa tygodnie temu, trzy tygodnie tak. temu. On od razu wyszedł, to ja wam powiedziałem A iPhone. chodzi o to, że nie wiem chodzi bardziej o to, czy to jest produkcja, rok produkcji. Bo też wydaje mi się, że to jest właśnie 2016 rok. Czyli to jest absolutnie świeżynka. No tak, tak, tak. To jest serial Netflixa. A, no tak, a tak. wszystkie te seriale jest, Netflixa, one, oni one robią od razu wychodzą i... na Netflixie. Tak. Tak mnie wesoło, nawet nie zwróciłem uwagi na takie detale, w roku on jest po prostu. Tak to jest budowane, że no, bardzo chcesz kolejny odcinek uruchomić, po prostu. Nie chcesz czekać. To jest taki hołd lat 80., czyli sesje RPG tak. właśnie, klimat walkie obcego. Łoki toki. dokładnie. No. no tam jest wszystko. Świetna jest sprawa, wszystko. tak. Jest wszystko. No, ja, ja się mogę wypowiedzieć jako, jakby nie lubię rzeczy zbytnio tajemniczych, horrorowatych i, i tego typu rzeczy, tak. To mi się oglądało dobrze. Na no, jest też trochę, no nie? Tak naprawdę w tak jest trochę takich... Trochę to no wszystko jest. Jest, jest. Ogląda się to po prostu bardzo, bardzo przyjemnie i ostatecznie mogę temu jakby serialowi wystawić taką ósemeczkę, nie? Bo to nie jest jakieś... Kolejnie, spokojnie. Gdzieś, spokojnie. To gdzieś... o, oceny są złe. Nie Ta, oceny są złe. to, to nie jest super, tak? Obejrzyć, jeżeli macie wolno 8 godzin albo nawet po godzince tej dziennie, no to można nie, sobie... Nie, nie. Robicie obejrzeć. to wtedy. W piątek wieczorem wracacie z pracy, odpalacie komputer czy telewizor, siadacie z piwem i, i jedziecie cały, cały sezon za, za jednym zamachem i budzicie się w niedzielę rano <laughs> i jesteście szczęśliwi. Tak, w, czy tam w sobotę wieczorem i, i, i, i w niedzielę odsypiacie tak, przed pracą. No ja miałem trochę trudniej, bo miałem wyjazd w trakcie, jak zacząłem sobie oglądać, to jeszcze oglądałem w w Trójmieście, na tablecie, także widać jakie poświęcenie. Musiało być dobre, jeżeli w takich warunkach oglądałem. Także wescało mnie totalnie, totalnie. No. no dobra. To jak wiecie, Polecam że żeby oglądać, na Suicide Squad raczej nie iść, w sensie idźcie i sobie oceńcie sami, bo, bo nasze, to jest nasza wizja. Nie tego. nabijajcie kasy słabym filmom. Cicho. Tak, tak samo jak nie róbcie priorderów nie? I, I tak dalej. Nie, nie, nie rzucajcie tak. pieniędzy w monitor, bo i tak nie wypadną z powrotem. <laughs> tak. <ale> to... <laughs> Ta Stranger Things, idźcie, idźcie i oglądajcie, jeżeli macie Netflixa, bo, bo naprawdę warto. No ja w ogóle, to był taki miesiąc, kiedy Netflix mi się zwrócił, naprawdę. Bo mało oglądam, powiem szczerze, bo są takie, nawet mam takie śmieszne, no, takie śmieszne momenty, że pytam moją żonę, obejrzałeś coś na Netflixie, bo płacimy za to, obejrzyj cokolwiek, żeby nie było, że płacimy i nie oglądamy, bo był taki miesiąc, że nic nie zobaczyłem, abonament poleciał. I nic nie widziałem, ani jednego filmu. Po prostu były taki zajęty czas i zresztą dużo ludzi ma ten syndrom z Netflixem. Początkowo takie zachuśnięcie się, no bo wow, czekaliśmy na to. To jest tak jak iTunes weszło do Polski, przecież ja byłem orędownikiem iTunes. Jeju, będzie no, ja muzyka mocno. legalna w Polsce. Jeju, będzie. I może kupiłem tam z 20 utworów pojedynczych żadnych albumu. Nie kupiłem cztery płyty. A no to jest całościowo. Jak Ale wiesz, co teraz? No, iTunes zostało zjedzone przez streamingi. Przez streamingi Spotify. Przez streamingi. Tak. Oni też zresztą też mają tylko Apple Music, to, to tak. Tak, działa słabo. Tak, który wszedł za późno o dwa lata. Tak, tak, tak, tak. No Apple się spóźniło, to fakt. Ale na szczęście Netflix, czy Netflix się spóźnił? No też się trochę spóźnił. No. W, Polsce, w Polsce. Tak, tak. Tak. Niestety. Tak. No i ta no. biblioteka mogła być nieco. Ale ja nie narzekam bibliotekę, bo Wiecie ona jest akurat tak, tak obszerna, Siąd że... Ciągle update'ują. Ciągle update'ują. Ja na przykład... Nawet, ja wam powiem, że on się nie spóźnił. Ebay się na pewno spóźnił, bo weszło Allegro. E i na e -bay, spóźnił. E -bay to spóźnił. Netflix też, no. nie ma w ogóle konkurenta i tak, i tak. Więc... No, bo nie ma żadnego innego dobrego VOD. Jest, jest TVN, VOD, ale co Botel. tam masz? No? One, tam one. Kubeł. one, No Dokładnie. Hmm. Konkurenci się... są pewną te w, w kablówkach. Tak, te, te takie vod no, a tam nie, są starsze rzeczy. trochę tak, ale z drugiej strony. On też gonił, Piotrek. One gonią, bo przecież UPC wprowadza ten wprowadziło ten cały horizon coś tam. Oczywiście potrafiło, potrafiło nie, go Nie interesowałem nawet się dość specjalnie, bo ja, ja, ja no tak, nie, ale... jestem, mam taką ideę, żeby nie mieć telewizora. Tej telewizji. Telewizor mieć, ale nie mieć telewizji takiej wykupionej stricte. Wiesz, jaki jest problem z tymi wszystkimi sługami? Trzeba mieć. Wykupiono kablówkę albo satelitę albo jakiś pakiet, albo HBO żeby mieć HBO go. w ogóle ja tego nadal nie rozumiem. Chcę no ja tego absolutnie nie rozumiem. <głos> Six Feet Under albo no serial typowo HBO i nie mogę w żaden sposób, bo nie mam ani satelity, ani kablówki, no u nas w domu mało się telewizji w ogóle ogląda, no co ja mam zrobić. U mnie dokładnie to samo. W zasadzie telewizor jest włączany do konsoli. No to no, ja na teatr, czasami też tam oglądam, ale to ja nie pamiętam kiedyś raz włączyłem jakieś wiadomości czy coś. Więc w ogóle nie czuję potrzeby. Poza tym reklamy ja mnie zabijają, tak. wiesz? Ja w ogóle nie, nie, nie mogę po prostu zdzierżyć tych reklam. Po prostu dla mnie są nieakceptowane. Dlatego płaci się za Netflixa, no. no tak, tak, tak, tak. I nawet... Mhm. Mów, mów. Inna sprawa, że płacąc za Netflixa płacisz też za seriale, które Netflix kupuje dla swojej sieci, czyli, nie wiem, Jessica Jones czy, czy inne House of Cards. Ja wam powiem, że Jessica Jones podoba mi się dużo bardziej niż Suicide Squad, które ma budżet 200 milionów dolarów. No, wcale ci się nie dziwię. Ale nie dlatego, że jestem fanem Netflixa, po prostu... Nie, nie, ja, ja no mówię Boże, już... O po... Netflixa, tego, Marvela, po prostu... Nie, ja, ja, nie mówię, ja nie mówię już nawet o tym, to po prostu... No, nie dziwię mi się, są... mi się nie podobała Jessica Jones jako, jako, jako, jako tak. ale no, wciąż widzisz, jest... możesz nie lubić nuarów, tak? Na przykład. Możesz nie lubić noirów. Znaczy lubię noir, ale to, to jest inna, in, inna sprawa, że Jessica Jones po prostu mi się nie podoba. Coś, coś, coś mi po prostu w niej nie pasuje, nie jestem w stanie do końca powiedzieć co. No, to znaczy, ja ja ja Mam masę innych seriali. które są bardzo dobre. Master of Known, na przykład House of Cards. No ja teraz w tej chwili oglądam jeden, trochę kupkowaty serial, ale, ale to jest całkiem spoko. się nazywa Unbreakable Kimmy Schmidt i jest spoko. No właśnie, no i też płacisz za produkcję tych seriali. Tak. Płacąc za Netflixa. To nie jest tylko dostęp do seriali, który, że, które już zostały wydane. Znaczy Netflix po prostu robi to dobrze, no. Mówiąc robi proste. to bardzo dobrze. I, nie, I niech im się dobrze dzieje, niech kręcą to ma nohal no, no do, do scenarzystów i, do, i do, s, no, do tych, co piszą skrypty. Bo chyba te seriale są og, na wysokim poziomie markowane przez Netflix. Tak, naprawdę. tak, Są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Właśnie mm. House of Cards przecież to jest fenomen całkowity. No ja, ja, po, ja, ja jakoś żyłem pod kamieniem chyba tym, już, o mówię Ale pierwszy. masz na Netflixie wszystko, więc co możesz obejrzeć. Tak, Musimy. ale nie, nie wiem, czy to jest taki setting, a czy, czy, znaczy setting to złe słowo, czy to jest taka tematyka, która mnie interesuje. Wiesz to pewien. spróbuj, bo mnie na przykład totalnie nie interesowało, zaczęłam zacząłem House of Cards po prostu pod względem takim, jaki on jest zrobiony, jak to, jak to prezentuje. Mm -hmm. Wiesz co, ja się śmieję, że mi polityki wystarczy raz na rok jak jeden sezon House of Cards i to jest wszystko. Nie oglądam <śmiech> żadnych wiadomości, nic, po prostu jeden sezon House of Cards na rok wystarczy, I żeby zobaczyć co się dzieje w polityce. To prawda. Na pewno się zapoznam. To Na, na pewno sprawdzę, bo i tak mam ten abonament opłacony, więc miesiąc, miesiąc płacę, więc czemu nie? Znaczy, dobrze, że będziesz poznać fenomen, tak? Chociaż przyznaję, że strasznie chciałbym obejrzeć ten kolejny tam sezon Gry o Trona nie mogłeś zobaczyć, bo nie ma na DVD. Wiesz co? To jest też ciekawe, bo ja na przykład nigdy nie obejrzałem Gry o Tron. Chociaż oglądam mnóstwo seriali Gry o Tron, nie obejrzałem, bo nie, bo jest za bardzo popularna. Nie wiem dlaczego. <śmiech> to jest, <śmiech> jest mainstream, bro. Nie jest mainstreamowy. Jest, jest. Tu jest też rozciągnięty strasznie już sztucznie momentem. Ale już też takie info spod szafy, scenarzyści i, i samo jakby też HBO powiedziało, że wraz z ekipą się dogadali i będą jeszcze tylko dwa sezony. Mm. No, mi akurat z o szkodowa i nila, bo no, wydali mnóstwo kasy na, na ścieżki dźwiękowe, bo to jest serial w latach 80. o rock'n'rollu i o bitwówie tak, muzycznej. Tak, tak. Wydali mnóstwo kasy na... na wyt Utwory dźwiękowe, im się to nie sprzedało kompletnie, miał być drugi sezon i, i nie będzie, a szkoda, bo serial był naprawdę fajny. No i miał zarąbistą nie ścieżkę ich. dźwiękową, no takie utwory tam leciały, że musieli no, miliony posmarować. Właśnie seriale troszeczkę wznowiłem tak bardzo delikatnie właśnie dzięki grze o dron. dzięki temu, że ludzie wszyscy mówili to jest tak dobre, że trzeba zobaczyć. Ale potem no, pierwszy sezon był świetny, a potem no nie wiem. Znaczy ja jestem ciekaw tych losów, tylko dla mnie jest momentami zbyt brutalny po prostu. Jest za, za dużo no, przemocy. Znaczy przemoc jest esencją w sumie tego serialu, no, się nie? HBO ma problem teraz, bo żaden serial na świecie nie sprzedaje się tak dobrze jak Gro Tron i oni nie wiedzą dlaczego on się tak dobrze sprzedaje. Po prostu wszyscy to oglądają, no bo to jest popularne. To jest trochę jak saga o ludziach lodu. Każdy, to? Trochę, trochę <laughs> tak. Takie skandynawski romansidło, ja to kiedyś tam przeczytałem parę tomów, <głos> <głos> to była to taka wkrętka, to był jak dobry serial, nie wiem co w tym było magicznego No bo jak wejdziesz chyba. już to już nie możesz wyjść, to, to, to, to na tym to powiem. To takie uzależniające, no, troszeczkę, tak. różne grzeszki się kiedyś tam, różne takie sytuacje <głos> się robiło dziwne, nawet czytało taką dziwną, dziwną prozę. Dobra, ty już e, myślę, że za bardzo zbłądziliśmy. Mały off-top nam wyszedł. Ale związany z serialami, więc. No, ale okay. związany z serialami. Ja, ja myślę, że możemy jakby skończyć ten 15 nasz odcinek. Trochę, znaczy standardowo godzinny teraz, czyli to, co znacie po, z poprzedniego, wydany trochę później. Następny odcinek będzie dłuższy? Na pewno, bo będzie już tak, Diana. Chcemy stworzyć do dwugodzinnego. Chcemy stworzyć chcemy do dwugodzinnego, tak. I znaczy będzie też Diana tak, też, więc. Tak. Trochę wyjaśnić dlaczego co dwa tygodnie, dlatego że po prostu chcemy, żeby to było lepsze po prostu, a przygotowanie co tydzień materiału to jest poważna praca i no zwyczajnie nie staczy na wszystko czasu, zwyczajnie, trzeba Czas no. żyć obok. No i dwugodzinne odcinki też wyjdą nam na dobre, no, na będziemy mogli tak? się bardziej skupić na pewnych rzeczach. Tak, ma, ja chciałem, żeby było więcej gierek. Teraz ciągle mamy jakąś tą. Jak to taki środek powiedzieć. No, mamy deficyt, bo jest sezon urbóitą kurę. Ale jak nie, nie ma gadać o gierkach, no to przecież nie będziemy na siłę wyciągać gierek. Oczywiście, że tak, oczywiście. Ale grajcie w gierki, nie tylko krew i wino. <śmiech> <śmiech> Ale jak skończycie to, pewnie się otworzy. Ja zacząłem jeszcze Layers of Fear i, i ona Będę jest. Będę ciągnął, mam. Mam przeszkupione po, po Pixelu. Nawet, nawet DLC mam od Dawida. M. Nie, no to pozdrawiamy Dawida z 2 DLC. Tak. No Ja, ja odrywałem w tej chwili rzeczy na 3DS-a, nie? Więc tam Yokai łocze i wszystkie inne rzeczy. A to są też wielkie dry podsy po i tak dalej, to ja nie wiem, kiedy ja to skończę. Nie, dla mnie DS jest dalej jakoś niesamowitą niszą w Polsce. Jest niszą, ale te dry są nie... świetne. Ja jestem w szoku, jak to jest wow. Ja się zatrzymałem gdzieś w Zeldzie, nie wiem gdzie, nie wiem jak stamtąd wyjść i... Ja chętnie kiedyś o was pożyczę tego DS-a, czyli tak... Przeszczę no, no jasne. Na jeden dzień. I zobaczymy, czy się wkręcę. <grym> A właśnie, ja ten, ja byłem u Piotra i nie pożyczyłem żaden gierek na 3DS-a. Mogłem wymienić Hyrule Warrior? Jeden filmów nie wziął, drugi nie wziął gierek, w ogóle o Jesteśmy Za dobre do zrobiłem. No. Także mamy nadzieję, że w końcu odcinku będzie za to Totalny teraz. <grym> no ale dobrze, no. Czemu nie? To nasz podcast. Możemy no czy... to się wytnie. To świetnie. Też tak mówiliście po przedsięku. podziękuję już wszystkim. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Z klasyką sprawa. gatunku. Czyli klasyka. Komentarze. Piszcie po prostu, napiszcie no. Do tego oczywiście wpisujcie to na naszej stronce na Facebooku, na Twitterach i, i, i, to, i wszystkich innych tych social mediowych rzeczach, bo my tam wszędzie w tej chwili jesteśmy. I, i myślę, że to tyle, nie? Tak. Dzięki chłopaki za 15 odcinek I, i słuchaczom też dziękujemy, że wytrwali. Dzisiaj ze mną był Dominik Kowalski. Dziękuję pięknie, klasycznie. Hubert Bejda. Cześć. Byłem ja, Piotr Zaborowski. Ewidentnie. Ewidentnie, <głosy> tak. Przegłosowano. Do usłyszenia w następnym odcinku.